Realpolish.pl, Your Polish Language Online Resource. Witam, słuchacie podcastu Realpolish.pl. Dzisiaj zapraszam na podcast pod tytułem 7 nawyków skutecznego działania. Witam, za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie Uczyć się ze mną języka polskiego Witajcie moi drodzy Co u was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku W Warszawie ostatnio była Słaba pogoda Na początku tygodnia padało Ale teraz trochę się poprawiło I być może jeszcze będziemy mieli złotą polską jesień. Co to jest złota polska jesień? Gdy we wrześniu, październiku świeci słońce, na drzewach są kolorowe liście czerwone, brązowe, żółte. Wtedy mówimy, że jest złota polska jesień. Złota, ponieważ jest wtedy dużo. Żółtych i złotych liści na drzewach Bardzo lubię złotą polską jesień Niestety później w listopadzie Szybko przychodzą szare, deszczowe dni Ale tym razem nie chciałem mówić o pogodzie Tym razem chciałem opowiedzieć o pewnej książce kiedy uczę się angielskiego, często słucham lub czytam książki o rozwoju osobistym. O tym, jak każdy z nas może się rozwijać. Jak może się uczyć czegoś nowego. Kiedyś natknąłem się, czyli znalazłem taką książkę pod tytułem The Seven Habits of Highly Effective People, która po polsku Nazywa się Siedem nawyków skutecznego działania Autorem tej książki Jest Steven I właśnie o tej książce Chciałbym wam Dziś opowiedzieć Zanim opowiem wam o książce Chciałem powiedzieć Co to jest nawyk Co znaczy słowo nawyk I co znaczy słowo Skuteczne Skuteczne działanie Co to są nawyki Nawyk to to, co robimy każdego dnia. Coś, co robimy i nawet o tym nie myślimy. Robimy to automatycznie. Na przykład codziennie myjemy zęby. Codzienne mycie zębów to nawyk. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, co to jest nawyk. Skuteczne działanie to inaczej mówiąc efektywne działanie czyli robienie czegoś skutecznie, czyli osiąganie celu. Świetnie. W takim razie teraz mogę już opowiedzieć Wam więcej o tej wspaniałej książce. Prawdopodobnie słyszeliście o tej książce, ponieważ jest to bardzo znana książka, bardzo popularna. Co ciekawe, takie książki jak ta, czyli książki o rozwoju osobistym, doskonaleniu siebie, nie są czytane przez ludzi, którzy tego potrzebują. Wręcz przeciwnie. Najczęściej takie książki czytają ludzie, którzy osiągają sukcesy. Może wydawać się, że oni nie potrzebują takich porad. Dlaczego jednak Ci ludzie mają sukcesy Dlatego, że właśnie czytają takie książki Z tego powodu dziś właśnie opowiem o tej książce Chcę zachęcić Was do jej przeczytania Jest wiele książek o rozwoju osobistym Są książki lepsze i gorsze Ale akurat ta jest naprawdę warta przeczytania Ok, przejdźmy więc do rzeczy Opowiem wam teraz pokrótce, w skrócie O czym jest ta książka Ta książka jest dosyć gruba I czyta się ją kilka godzin Ale ja opowiem wam w kilka minut O tym, o czym ona jest Oczywiście będzie to tylko wielki skrót Pierwszą radą, jaką daje autor To bycie aktywnym Steven Covey zachęca Żeby być aktywnym A nie czekać na to, co się wydarzy Co się stanie Chodzi o to, żeby nie poddawać się Biegowi wydarzeń Nie czekać na to, co się stanie Powinniśmy tworzyć Rzeczywistość Być aktywnym Odpowiedzialnym, a nie biernym Człowiek bierny czeka na to, co się stanie A człowiek aktywny tworzy Bierze udział w tym, co się dzieje wokoło Pierwsza rada? Pierwszy nawyk to być aktywnym Drugi nawyk Druga rada Po drugie Autor radzi, żeby zawsze mieć w głowie rezultat Czyli to, do czego dążymy Nasz cel To, co chcemy zrobić Albo osiągnąć Musimy wiedzieć, do czego dążymy Dokąd idziemy Czego chcemy Jeśli mamy jasność Dokładnie wiemy, czego chcemy co chcemy osiągnąć. Wtedy jest o wiele łatwiej to zrobić. Często jesteśmy tak zapracowani, tak zajęci, że nie myślimy, dlaczego coś robimy, po co to robimy. Powinniśmy zawsze wiedzieć, po co coś robimy, dlaczego coś robimy. Ważne jest pamiętać o tym, po co coś robimy? Jaki mamy cel? Co chcemy osiągnąć? To często daje nam motywację do dalszego działania. Trzeci nawyk to robienie ważnych rzeczy przed mniej ważnymi. To proste krótko mówiąc najpierw praca, później zabawa. Czasami nie zastanawiamy się nad tym, co w danym momencie jest dla nas najważniejsze. Tracimy czas na robieniu różnych, mało ważnych rzeczy. Dobrze jest wciąż myśleć i robić to, co jest naprawdę ważne, bo dzięki temu szybciej i łatwiej osiągniemy nasz cel. OK? Najpierw rzeczy ważne... A później mniej ważne Pamiętajmy o tym Następna, czwarta rzecz O której mówi autor książki To myślenie również o innych ludziach A nie tylko o sobie Chodzi o to, żeby tworzyć sytuację Tak działać, aby wszyscy wygrywali Aby wszyscy byli zadowoleni Wszyscy odnosili korzyści Autor nazywa to sytuacją win-win, czyli wygrany, wygrany. Wszyscy wygrywają i to jest piękne, to jest właśnie fajne. Wszyscy są zadowoleni. Piąty nawyk to najpierw rozum, a potem bądź zrozumianym. Często, kiedy dyskutujemy o czymś, rozmawiamy o czymś, wtedy chcemy od razu przekonać kogoś do naszej myśli, do naszego wyboru. Wtedy zapominamy słuchać, co druga strona ma do powiedzenia. Jakie są jej argumenty? Autor mówi, najpierw zrozum innych... Potem postaraj się, żeby oni ciebie zrozumieli To jest niesłychanie skuteczna rada Najpierw słuchaj, a potem mów Mądrzy ludzie zawsze najpierw słuchają, a dopiero potem mówią To jest wspaniały nawyk, wspaniała rada Szósta, przedostatnia rada to wspólne działanie i pomaganie sobie Autor zachęca do współdziałania Jeśli robimy coś z innymi ludźmi wspólnie Wtedy rezultaty są o wiele lepsze Niż gdybyśmy robili wszystko osobno, samemu Róbmy to co się da wspólnie Efekty są wtedy o wiele lepsze Możemy razem uczyć się Razem ćwiczyć Wtedy łatwiej jest o motywację Wtedy jeden drugiemu pomaga I efekty są o wiele lepsze Niż gdybyśmy robili to samo, ale osobno I na koniec rada numer 7 Nawyk numer 7 Tym razem autor mówi o Dbaniu o nasz umysł i o nasze ciało Niektórzy są tak zajęci, że nie dbają o ciało Nie ćwiczą, nie czytają książek Nie rozwijają się Chodzi o to, żeby wciąż myśleć również o swoim ciele i o swoim umyśle Czasami musimy odpoczywać, ćwiczyć, biegać, pływać Musimy znaleźć na to czas. Musimy myśleć o sobie samym, o naszej kondycji i o zdrowiu. Musimy ćwiczyć i dobrze się odżywiać. Zdrowo jeść. Jak to mówimy po polsku, w zdrowym ciele zdrowy duch. I tak w skrócie wyglądają rady Stevena Coveya. Moim zdaniem to świetna książka i warto przeczytać ją nawet kilka razy. Przypomnę, że po polsku wydana była pod tytułem Siedem nawyków skutecznego działania. Opowiedziałem tylko w wielkim skrócie o czym jest ta książka. Ale oczywiście znajdziecie tam o wiele więcej ciekawych rad i przykładów. Możecie kupić sobie wersję w swoim języku na przykład po angielsku i wersję po polsku. Wtedy, jeśli nie rozumiecie czegoś, to możecie spojrzeć do swojej wersji językowej. Jestem ciekaw, czy znacie tę książkę, czy słyszeliście o niej, może ją czytaliście. Ciekaw jestem, co o tym wszystkim myślicie i czy w ogóle lubicie słuchać o takich tematach, o rozwoju osobistym, o tym jak się rozwijać. Napiszcie w komentarzach. Jestem bardzo tego ciekawy. Myślę, że na dziś to już wszystko. Wystarczy już mojego gadania. Moi drodzy, oprócz tego, że pomagam wam uczyć się polskiego, chciałbym robić dla was jak najciekawsze rzeczy. Mówić o rzeczach, którymi sam się interesuje, dlatego mówię o sposobach nauki, o rozwoju osobistym. Mam nadzieję, że słuchając mnie, zapomnicie, że to jest podcast uczący języka polskiego, a zaczniecie po prostu mieć przyjemność ze słuchania o ciekawych rzeczach. Być może znajdziecie w dzisiejszej audycji zbyt trudne słowa lub wyrażenia. Jeśli nie jesteście pewni albo nie rozumiecie czegoś, to proszę pytajcie, piszcie do mnie i nie zapomnijcie pisać komentarzy. Uwielbiam Wasze komentarze. Dziękuję wszystkim, którzy piszą komentarze. Dziękuję za listy do mnie. Ostatnio dostałem wiele podziękowań Za sto historyjek po polsku Bardzo mi miło I ja również dziękuję wam bardzo I cieszę się, że mogę wam pomagać w nauce polskiego Na dziś to już wszystko Dziękuję wam bardzo serdecznie Jak zawsze mówił do was Piotr Życzę wam powodzenia w nauce I do usłyszenia następnym razem Pa, pa!